audycja, którą nazywamy, przypominamy muzyka do pomyślenia. Tym razem nie jesteśmy tutaj we dwójkę. Żebyśmy sami nie musieli myśleć. Tak, żebyśmy sami nie musieli myśleć. Witamy naszego dzisiejszego gościa, którym jest Hubert Zemler. Dobry wieczór Państwu. A dlaczego Hubert Zemler jest z nami, to dowiemy się nieco później. Natomiast wiąże się to w jakiś sposób z utworem, który zajmie nam całe dwie godziny. Nie znaczy to, że będzie to jedno wykonanie i że ten utwór faktycznie wypełni nam całą audycję. To bardzo słynna kompozycja, która już nieraz pewnie na antenie programu drugiego wybrzmiewała. To kompozycja in C, czy też in C, możemy tak też powiedzieć czyli po prostu w C, e, Terego Riley'a. E, utwór e, ikoniczny, tak? Utwór ikoniczny z wielu względów, e, który można powiedzieć, e, trochę napisał, e, otworzył nowy rozdział w historii muzyki współczesnej. Rozdział zwany od wielu dekad, ale bynajmniej nie wtedy, kiedy ten utwór powstawał e, minimalizmem. Sam Tere Riley śmieje się z idei, że Incy było pierwszym utworem e, minimalistycznym wskazuje na to, że trio smyczkowego kolegi Lamontta mogło takim być. Ale umówmy się, idee rodzą się w interakcji międzyludzkiej, rodzą się w środowiskach, miejscach, a tym miejscem była Kalifornia lat 60., Kalifornia kontrkulturowa, Kalifornia zafascynowana kulturami pozaeuropej, pozaeuropejskimi. Dlaczego pierwszy utwór minimalistyczny? Bo oparty na repetycjach prostych melodii, E, oparty na bardzo statycznej harmonii, oparty na regularnym rytmie, co było rzadkością w ówczesnej muzyce e, poważnej. E, Wręcz rewolucją. Czas? Wręcz rewolucją. rewolucją. Wręcz rewolucją. To, są, to są takie małe, takie jakby gdzieś usłyszałam, czy przeczytałam takie zdanie, że to są takie małe, czkawkowate, yy, dwunutowe ziarenka, które się składają, yy, nawet no, o, one nie są dwunutowe. Nie są. No i też yy. trzeba sprostować tę harmonię, bo tam się tak. tworzą harmonie, tak. znacznie bardziej zaawansowane przez to, że mamy tą losowość. No właśnie, bo utwór z jednej strony jest prototypem takiego nurtu kompozytorskiego, dzisiaj każonego ze ściśle zapisanymi utworami, także z muzyką e, filmową chociażby, a z drugiej strony był to przykład formy otwartej. Wtedy to nazywano muzyką aleatoryczną albo niezdeterminowaną w duchu e, kejdżowskim, bo tak naprawdę materiał melodyczny, melodyjki są jasno określone, ale to jak utwór brzmi, jakie powstają harmonie, jakie powstają e, polifonnie, o tym decydują słuchający się wzajemnie wykonawcy, którzy powtarzają te wzory. W dużą swobodą. Tych wzorów jest 53. One się mieszczą na jednej kartce, na jednej, na jednej stronie w zasadzie. Gra się je w kolejności, ale tak naprawdę trochę wedle uznania. o co w tym chodzi? Że po prostu w, zmiana każdego tego segmentu odbywa się wedle uznania wykonawcy, ale też właśnie jest taka wskazówka, że należy się słuchać. Nawet zaprzestać grania tak. Po to, żeby usłyszeć, co grają inni i zdecydować, którą melodię gramy teraz, żeby fajnie się w to wkomponowała. Utwór był rewolucją w pewnym sensie obiektnie, w tym sensie, że zrobił gigantyczną e, karierę. E, pojawiło się mnóstwo po tym 64, e, po 64 roku, mnóstwo wykonań w całej Ameryce, e, w Europie, nawet w Związku Radzieckim. To mnie zaskoczyło, że dzięki temu, że partytura utworu, to jest jedna strona, utworu godzinnego, plus często, plus, plus opis, tak, plus ale dało się tą partyturę zmieścić w płycie, która dotarła do Związku Radzieckiego i pianista Aleksi Lubimow zorganizował wykonanie już w 65. roku, takie półprywatne, co zaskakuje. W Polsce chyba wczesne lata 60. to był czas prowykonania. Legenda głosi, że Witold Tosławski jako członek Rady programowej Warszawskiej się najpierw zaprogramował ten utwór jako niezwykle ważny i rewolucyjny, a potem sam wyszedł po pięciu minutach e, wykonania. Premiera tak naprawdę tego utworu w Stanach Zjednoczonych to był rok 1964 i podobno, z tego co pamiętam, on nie brzmiał wtedy ten utwór tak jak my sobie go wyobrażamy dzisiaj, czyli tam był pewien problem z rytmem. I tutaj się przysłużył inny słynny kompozytor. O którym bardzo dużo ma do powiedzenia zawsze Hubert, nasz, nasz gość. Mianowicie kolegą e, tego tak. Ryleja był Steve Reich a propos tego, że idę rodzą się e, w określonych środowiskach. Dziś chyba uważany za taką największą ikonę e, minimalizmu. Może obok Filipa Glasa. W zespole była też Paulin Oliveiros. Tak. I jako, że Steve Reich był jednym z wykonawców właśnie te, podczas premiery tego utworu, e, no jak zobaczył na próbach, że co tam po prostu nie idzie, to stwierdził, że należy pomóc kolegom, puls. Tak tak. Jest. i prowadził puls w postaci tak. oktawy fortepianowej, więc można żartobliwie powiedzieć, że Terry Riley wymyślił muzykę repetytywną, a Steve Reich wymyślił muzykę pulsacyjną. Dwie nazwy minimalizmu swego czasu, równie popularne, to sam minimalizm. Ale tak naprawdę dlaczego ten utwór jest taki wyjątkowy? Można tutaj dywagować bardzo długo, ale mm, mi się tutaj narzuca kilka takich spostrzeżeń. Że nie, no pierwsze jest takie, że większość muzyki, jaką e, jakiej słuchamy do tej pory, jest zorganizowana w takie proste struktury narracyjne. Prawda? Są zwrotki, e, są refreny, jest zawsze coś, na co czekamy, coś właśnie, co jest powtarzalne, co chcemy usłyszeć, ale w taki sposób... E, w, w, w taki sposób, że słuchacz to rozpoznaje. No i tutaj też frazowy, tak? tak. Że może być fraza Dokładnie. wypowiedzi. Dokładnie tak. Natomiast tutaj mimo, że mamy rzeczy, które się powtarzają, to my w pewnym momencie możemy się pogubić, prawda, tysiąc razy i możemy nie wiedzieć w tym utworze, gdzie jesteśmy. To połączenie tego, że nie dzieje tak. się nic i dzieje się wszystko naraz i nie ma też co ukrywać, że, że było to mm, wizja muzyczna wtedy, dosyć powszechna, inspirowana z jednej strony tradycjami duchowymi przede wszystkim Azji Południowej, ale też doświadczeniami psychodelicznymi, narkotycznymi po prostu. Tak, tego nie ma co ukrywać, bo sam kompozytor i jego koledzy mówili o tym dosyć często. Ale też ważną rzeczą w tej muzyce jest po prostu takie zaburzenie czasu, że oni próbowali wynaleźć chyba jakiś, powiedzmy, swój sposób, żeby ten czas w muzyce trochę inaczej zorganizować, tak, prawda? Tak, bo to jest w ogóle kluczowe, ten pojęcie czasów, że tego nie było w muzyce klasycznej zachodu w zasadzie w ogóle. I tutaj się wprowadziło to po pojęcie czasu i też transu, który był znany tylko kulturą niezachodnim, muzycznym. No, zachodnim i zachodnim. Na pewno nie muzyce klasycznej klasycznej, tak, tak, Bo, bo pamiętajcie, że... oberki są, są transowe, tak, tak. tak. To, to chciałem powiedzieć o tej y, muzyce, tak, klasycznej. No w każdym razie ten utwór rzeczywiście jest zaburzeniem percepcji czasu, on jest taki ponadczasowy, bo jest takim ciągłym zapętleniem, tak? Jest po prostu takim ciągłym kontinuum, y, jest linią czasową, takiej bardzo syntetycznej konstrukcji. Tak, ale ja bym chciał doprecyzować, bo mhm. ten zapis y, ta kartka, która jest y, opisem y, jest nie mniej ważna. Jak tak, ona ten, jak ważny. te nuty, y, które są na tej drugiej karcie. I y, tak naprawdę ten utwór y, obecnie y, słyszałem bardzo wiele wykonanych, zawsze jest rozpoznawalny, mimo to, że jest ta dowolność, którego, o której mówimy, ponieważ y, tam jest jeszcze jedno ograniczenie, które jest nałożone na artystów, że to nie jest tak, że dowolno wybieramy sobie melodyjkę z tych 53, tak. czy gramy lub nie. Gramy po kolei tak, gramy i przede wszystkim kolejne. jest napisane wyraźnie, że nie należy odbiegać dalej niż tam pięć melodyjek do przodu czy do tyłu, czyli... Posuwamy się w, w, w, jakby wspólnym tempem. To jest trochę, jakby taka wielka karawana szła mhm. i jednak Albo idziemy wielka razem. wielka fala tych melodii. Albo wielka fala melodii, tak, ale no właśnie. No. Czyli, czyli mamy takie rusztowanie po prostu, tak? Tak, tak. tak. Ale idziemy razem. Warto zwrócić uwagę, że ten opis też się zmieniał z czasem, ponieważ kompozytor jest regularnym wykonawcą tego e, utworu e, i z, raz stwierdził, że pięć, sześć, e, że tak powiem przesunięć między muzykami pięć melodii, jak może dzielić, innym razem ze trzy. Czasami dopuszcza improwizację, co usłyszymy e, dzisiaj, taką bardziej swobodną w ramach tej uh -huh. większej e, struktury. On jest często wykonawcą także dlatego, że to jest niezwykle często wykonywany utwór. Nie wiemy jak często, ponieważ e, na szczęście e, wykonanie jego jest diabelnie proste. Wystarczy kupić tą kartkę papieru, nikt go nie odnotowuje, nie wypożycza się nut, jak tak, to się tak. często e, <głos> dzieje. Więc to są dziesiątki, setki wykonań, bardzo różnych na całym świecie i być może to sprawiło, że zaczął ten utwór funkcjonować jako również ponadkulturowy, nie tylko Chociaż on nie jest hitem, tak jak utwory Reicha, które są hitami takimi, że można je nawet w popkulturze usłyszeć. Bo może jest to pewien paradoks tego, warto też przywołać, że poza tym pierwszym nagraniem z lat 60-tych fonograficznie ten utwór nie istniał przez kolejne 30 lat. On to był tak. raczej traktowany jako doświadczenie, doświadczenie jako tak. eksperyment, jako me medytacja. Tak. Mhm. Nie, nie miał tych cech wirtuozerii, tych cech właśnie zamkniętej symfonicznej formy, jak u Steve'a Reicha czy Filipa Glassa. Dopiero lata 90 i późniejsze, to wybuch całej masy nagrań, co pewnie też wiąże się z tym, że rynek fonograficzny stał się bardziej otwarty dla różnych inicjatyw, a nie tylko dla wielkich, że tak powiem, wytwórni i wielkich orkiestr. Natomiast dlaczego ten utwór jeszcze stał się popularny? Nie tylko dlatego, że jest prosty, przynajmniej przynajmniej pozornie prosty. E, on, on niesie w sobie dużą ideę wolności, tak? Dużą ideę wolności, a zarazem też wspólnoty. I to jest po prostu bardzo fajne, tak? ja że mogę... można go wykonać razem i że mogą go wykonać ludzie o różnym, na przykład, pochodzeniu i... Ee, I o... poziomie wykonawczym Tak, o różnym też. poziomie wykonawczym. I tu nie sposób, nie mogę nie przywołać anegdoty Iwana Zipolina, klarnecisty kompozytora amerykańskiego z takiego środowiska Bencony-Kent, trochę następne pokolenie twórców inspirowane, zainspirowanych dokonaniami tego Reileja czy Steve'a Reich'a, który kilkakrotnie wykonywał to z samym Riley'em. No zresztą I wsi... jest nagranie właśnie. W... No więc w... właśnie. Tak. I kiedyś wspominał jak jakiś muzyk europejski, nastawiony właśnie na taki niemiecki model muzyk, doskonałej, perfekcyjnie wykonanej po, wy, po zagraniu tego utworu ze zespole Razem z Ralejem mówił tery były takie momenty, kiedy to wszystko się tak cudownie układało. I wtedy byłem taki szczęśliwy. A potem to się rozpadało i tworzył się chaos. I wtedy byłem nieszczęśliwy. Na co Tery, jak guru indyjski, o czym jeszcze będziemy dzisiaj e, mówić, e, odpowiedział. Ale teraz jesteś szczęśliwy. I to moim zdaniem znakomicie podsumowuje <głos> ideę doświadczenia tego utworu, zarówno przez wykonawców, jak i słuchaczy. Moi drodzy, myślę, że możemy przejść już właśnie do wykonań tego utworu, który na dzisiaj tutaj przygotowaliśmy. Czasu, czasu na rozmowę będziemy jeszcze troszkę mieć, ale powiemy państwu, na jakich wykonaniach się dziś skupiliśmy. Otóż stwierdziliśmy z Michałem, bo takie też taki jest trochę też duch tej naszej audycji, że skręcamy bardzo często, w zasadzie jak najczęściej w stronę instrumentów tradycyjnych pochodzących z różnych kultur, no i takie też wykonania dzisiaj się pojawią. Otóż mamy dla Państwa e, wykonanie słynne zespołu Africa Express. E, to jest rok 2014, czyli powiedzmy wykonanie afrykańskie, malijskie. Mamy wykonanie grupy Brooklyn Raga Massive. E, tutaj akurat mamy instrumenty e, z tradycji północnych Indii, głównie północnych Indii, oraz mamy takie dosyć ciekawe wykonanie w, to grupa muzyków tradycyjnych irlandzkich. To jest najnowsze chyba z tych, z tych takich ciekawych, które, które mamy. No ale to też nie wszystko, ponieważ mamy utwory też, które mogą korespondować z tym, ale o tym powiemy chwilę później. Jako pierwszy właśnie wybraliśmy ten, ten afrykański, tak? chyba przebój, jeżeli hmm, Hubert powiedział, że Incy nigdy nie było przebojem, ale chyba to nagranie ale stało się swoistym przebojem. Też wynikało to z, z czasów internetowych, ponieważ na YouTube pokazał się film, jest to udokumentowane wizualnie, a to są, żyjemy w, w czasach wizualnych, więc myślę, że stąd się ta przebojowość tego wzięła i też dużo ludzi odkryło ten utwór dopiero po raz pierwszy, dzięki temu, że go zobaczyli. Chociaż nie bez znaczenia pewnie był fakt, że za tym przedsięwzięciem stał Damon Albarn. Tak, Oraz Ryan to Tak, tak, tak czyli, mamy... to, czyli gwiazdy tak. Pro, producenckie. Dokładnie tak. To nagranie powstało w roku 2013. Tutaj tu się poprawia akurat i e, nagrane zostało w Bamako, tak? Czyli rzeczywiście u źródła, e, u źródła muzyki malijskiej. Mamy tutaj całą oczywiście Plejadę. Zespół złożony jest z 17 e, muzyków. E, no i mamy tak, mamy Kore, mamy Balafon, mamy Kamelengoni, e, czyli Rzeczywiście tradycyjne instrumenty z tamtej właśnie kultury, ale mamy też, no właśnie i tu się pojawiły w tym wykonaniu takie troszkę odstępstwa od nawet tej instrukcji, tak, która została zapisana. No i nie wiem, czy zdradzać, co się Chyba wydarzy. Trzeba puścić po prostu. Chyba trzeba po prostu puścić. Trzyjmy to. Tak, <śmiech> nie możemy niestety puścić całości, ale wybraliśmy dla państwa specjalny fragment. Tak więc słuchamy teraz w insi w wykonaniu zespołu Africa Express. Sabali namadu wity Sabaliku. Taka sama mamie. Alhamdulillah. Ktobininga Salah Mohamedu Angala Fuha Barrykada. na Nie nie No te nie fobi. An Ja parzala mówię, a kuto? Kilenty ba że kabeleta, na krawiłami o lambary Ale so, nala imi di mima, do koloi o sam. słuchaliśmy fragmentu Insi y, tego Riley'a oczywiście w wykonaniu grupy muzyków Africa y, Express y, no i tutaj przed chwilą Hubert Zemler miał pewną uwagę co do wykonania jeśli chodzi o bębny to znaczy nie do tego wykonania y -y, ale nie, y -y, dla tych państwa którzy tak. y -y, słuchali nas wcześniej i y -y, zwrócili uwagę na opis, który jest załączony do nut. Tam również istnieje ten opis traktuje o perkusji i tam jest napisane, że mogą być użyte różne instrumenty perkusyjne, nawet zestaw jazzowy i tym podobne z tą uwagą, aby nie przykryły linii melodycznych i tych permutacji, które się odbywają. No to chyba, chyba tutaj nie było aż tak, żeby tu przykryły było instrumenty tak. melodyczne. Uważam, uważam, że nie. Tak. Natomiast co się będzie działo w następnym wykonaniu, to tutaj bym polemizowała, czy coś czegoś właśnie nie przykrywa, ponieważ następnym wykonaniem, którego posłuchamy, będzie zespół Brooklyn Raga Massive zespół złożony z muzyków głównie zbliżonych do hindustańskiej, północnoindyjskiej muzyki klasycznej, bliskiej samemu kompozytorowi, aczkolwiek jeszcze nie, etap, nie na etapie komponowania C, co nie znaczy, że nie wpłynęło to w rozwoju tego utworu w kolejnych wykonaniach na jego brzmienie chociażby na te zmieniające się instrukcje mówiliśmy już o tym e, miesiąc temu albo dwa miesiące temu e, Riley w tych poszukiwaniach innej muzykalności innej niż klasyczna zachodnia muzykalność czy nawet jazzowa muzykalność, która również była mu bliska poznał w 1971 roku a więc 7 lat po skomponowaniu INSI pranata, mistrza szkoły Kirana wokalnej był jego studentem, potem wykonywał, wykorzystywał te, te, te umiejętności wokalne. Do tej pory wykorzystuje na koncertach. Jak najbardziej. I rzeczywiście słuchając NC, bawiąc się w taką czystą grę skojarzeń jest tam pewien duch tej transowości, tego rozstrojenia takiego i, i, i płynięcia typowego dla muzyki indyjskiej w ogóle, hindustańskiej być może w szczególności. No myślę, że incy -si w ogóle trochę jest tak jak Raga, ponieważ po pierwsze muzyk ma jakąś, ma jakąś tam swobodę jednak tego przebiegu, tak kształtowania tego utworu, podejmowania decyzji, tak ponieważ nie powiedzieliśmy jeszcze, że to jest utwór, który nie ma dyrygenta, tak? Choć taki wskazany jest taka osoba, która... która jakoś tam tak prowadzi. Prowadzi, no. tak, tak. Jest natomiast natomiast ostateczny przebieg zależy od muzyków, czyli w zasadzie yy, trochę jak w Radze, tak? Po prostu wykonawca kształtuje, yy, wykonawca kształtuje to, jak to dzieło będzie ostatecznie. No ja mam tylko wyglądało. taką szybką uwagę. Zawsze mnie ciekawiło, yy, jak to się stało, że został ten utwór zaakceptowany przez społeczność muzyki klasycznej jako kompozycja klasyczna, bo to jest, oczywiście dla mnie to jest cudowne, ale jest, może Michał, ty będziesz wiedział, albo ty Magda Boja, ale bo ja, bo on jest, on ten jest ten... tak nietypowy i tak w zasadzie blisko jest w sumie improwizacji jazzowej yy, i muzyce tradycyjnej, że, yy, że, że w sumie można by się, no, można by się spierać, czy, on, czy, czy to jest kompozycja klasyczna. A jednak został zaakceptowany i jest uznany jako... Ja mam klasyczny. pewną tutaj hipotezę. Ja myślę, że yy, tutaj zawiniła, że tak powiem, tonacja cedur. Świetny trik. Będę tego stosował. No, tak. No, po prostu. No. Tak jak akord, cedur na końcu bodajże trenu ofiarą Hiroshima e, Pendereckiego. Wiecie co, wydaje mi się, że tutaj parę rzeczy podziało. Po pierwsze, taka troszeczkę socjologia muzyki amerykańskiej lat 60., 70., która w Nowym Jorku, ale nie tylko w Nowym Jorku, dzieliła, dzieliła się na Uptown i Downtown. Uptown to byli poważni kompozytorzy z skomplikowanymi partyturami, którzy mhm. naśladowali e, europejskich e, awangardzistów, chociażby Milton Babbitt czy Elliot Carter. Mhm. To bardzo kreatywnie naśladowali, bo może to zabrzmiało tak troszeczkę tak, tak, tak, europocentrycznie. I Downtown, czyli goście, którzy generalnie słuchali jazzu, rocka psychodelicznego, innych kultur i tworzyli, bez próbowali tworzyć e, na najwyższych piętrach e, w loftach nowojorskich mhm. swoją zupełnie nową muzykę, nie zastanawiając się do końca, czy to jest zachodnia muzyka klasyczna, czy nie. I Riley należał, jak Państwo się zapewne domyślają, do tej gru drugiej grupy, a to pytanie, jak to zostało zaakceptowane przez środowiska akademickie, ja myślę, że to był utwór z jednej strony bardzo pociągający, a z drugiej strony kontrowersyjny. Na przykład scena niemieckiego rocka awangardowego. Słuchaliśmy już w tej audycji chociażby zespołu Ken i mm. też awangarda popularnej muzyki elektronicznej lat 70 Oni wszyscy słuchali e, nagrań Ileja, raczej solowych, i wszyscy mówili, że to jednak jest za nudne <śmiech> dla nich. Więc być może to był w ogóle utwór o wiele bardziej i pociągający, i zaskakujący wtedy. No, i pytanie teraz, właśnie, co Państwo być może powiedzą, pomyślą po usłyszeniu wykonania, które przygotowaliśmy teraz, czyli Brooklyn Raga Massive, ponieważ tam bardzo dużo się dzieje. To jest wykonanie zagrane przez 18 muzyków i mm, po pierwsze no, są tam różne też solówki, chociaż one też się pojawiały wcześniej w tym wykonaniu y, afrykańskim. No i w tym wykonaniu afrykańskim też y, był ten mówiony tak, fragment, co było y, odejściem od o, o jednostronicowej słynnej partytury i, i instrukcji. A może to była instrukcja po prostu, tego nie wiemy. No, nie, raczej Nie, raczej. Tam, tam, tam, tak, tam, nie, chyba nie tak nie było. Byłem. W każdym razie y, tutaj muzycy Brooklyn Raga ma użyli bardzo dużo instrumentów właśnie e, indyjskich. Mamy sitar, sarot, banzuri, mamy table, mamy santur, ale mamy też ut, na przykład, już tak troszeczkę bardziej na zachód od Indii. E, no i instrumenty nam bliższe, wiolonczele, kontrabas, e, tam się też pojawia chyba cajon, pojawia się rig. Dużo tego rzeczywiście jest. I jak to wykonanie brzmi? Myślę, że posłuchajmy i sobie państwo opinię Wyrobią. Było wykonanie In City, tego Riley'a przez Brooklyn Raga Massive y na instrumentach y indyjskich. Bardzo ich było dużo. <grych> Taka trochę ściana dźwięku. Nie wiem, czy to o to chodziło kompozytorowi. Chociaż y na początku y gdzieś też właśnie znalazłam tak, taką jego wypowiedź, że on na początku w zasadzie to nie, nie wiedział sam do końca, jak to ma brzmieć, że w ogóle nie, nie wiedział, jak to zagrać, miał tylko jakieś tam wyobrażenie i tak naprawdę to się mu dopiero urodziło w pierwszym momencie rzeczywistego wykonania. Ma to w sumie sens, prawda? A ja myślę, szczerze mówiąc, że właśnie siła tego utworu polega na tym, że nawet złe wykonanie jest całkiem okej. Okay. No chyba nawet nie ma złych wykonań, bo, no bo to właśnie. jest bo właśnie ten proces i to jest wspaniałe, że to jest taki demokratyczny utwór. Tak, to jest bardzo demokratyczny utwór, o tym też y, mówiliśmy. Demokratyczny y, też jeśli chodzi w ogóle o instrumenty, bo się zastanawiam y, no nie, no nie można powiedzieć, że na każdym instrumencie można to zagrać, no, ale... Na każdym, który ma możliwość w, w, wy, wy, zagrania kilku dźwięków w skali tak, durowej. Tak, tak, tak. A jest, mówmy się, te dźwięki są na tyle proste, jest ich na tyle w sumie, niewiele, że, że to jest dosyć mhm. możliwe. Y podążamy dalej za wykonaniami naszego tutaj utworu. A zarazem wstecz? A, zara ponieważ, a zarazem wstecz. Dlaczego? Ponieważ Terry Riley, tak. jak można się domyślić e na podstawie nazwiska, e jest, e jest potomkiem emigrantów e z Irlandii, a więc ma w sobie sporo krwi celtyckiej. No i właśnie to wykonanie, które już za chwilę się pojawi na antenie, jest najnowszym, prawie najnowszym z nagrań, które dziś usłyszymy. Zaraz powiemy dlaczego. To był rok 2023 i na jednym z festiwali muzyki współczesnej w Irlandii właśnie zamówiono tak, takie wykonanie. Mm, przez y, grupę muzyków grających na tradycyjnych instrumentach, właśnie. I chyba ten kontekst etniczny y, nie był tutaj bez znaczenia. Myślę, że to było puszczenie oka, też to i przyznanie się, czy też pochwalenie się mieliśmy jakiś wkład w, w, w powstanie tego e, fenomenu, Telegrayleja i utworu INC. Tak więc tutaj mamy skrzypce, mamy akordeon diatoniczny, y, mamy harfę, mamy irlandzki flet, y, mamy dudy, czyli Julian Pipes, no i y, irlandzkie buzuki i ten właśnie y, instrument y, przejął rolę trzymania pulsu, tak? To właśnie y, jest rola y, buzuki. No to jest takie wykonanie też y, dosyć szczególne, tam czasami chyba brakuje trochę tej równowagi między instrumentami, ja przynajmniej mam takie wrażenie. Yy, natomiast ono mi się mimo wszystko bardzo podoba. Nie wiem, nawet chyba, czy nie najbardziej. No, to właśnie Słucham tych y, twoich opinii, że to, to wykonanie jest tam, y, równowaga jest zachowana, a tutaj jest mniej zachowana. I zastanawiam się, czy w ogóle w tym utworze możemy w takich kategoriach się poruszać, gdzie, gdzie jest ta równowaga, bo to, to jest też taki trochę dla nas nie wiem, test Rorschacha, że y, słuchamy tego NC i tak naprawdę y, każda y, ta decyzja właśnie jest tak kolektywna, że nasze takie zachodnie myślenie nas skłania do tego, że właśnie powinien być ten lider, który prowadzi Wiesz, jakby to jako orkiestrę i, i porządkuje to, a czy, właśnie, czy to właśnie nie jest ten chaos, nie jest mhm. elementem tego utworu. Aczkolwiek to jest chyba paradoks fonografii. Fonografii, która tego, z tym utworem miała niewiele wspólnego przez pierwsze 25 lat no tak. jego istnienia. Zamykając coś w nagraniu w ostatecznej zamkniętej wersji, tworzymy iluzję, że to jest zamknięte dzieło. Słuchamy tak. tego po raz kolejny, Słuchamy, tak. tracimy tą fascynację, może tym chaosem kreatywnym. I przyzwyczajamy się. Kreatywnym. E, przyzwyczajamy się tak, do i prawo niego. Prawo prezencji każe nam to odbierać I jako to jest w ogóle paradoks, paradoks minimalizmu. Są całe prace e, naukowe w Ameryce pokazujące, że minimalizm, który wyrastał z ducha kontrkultury, jak całe pokolenie, które go kre kreowało, przeszedł na pozycję produkcji masowej. Tak. I często można usłyszeć go w windzie. A w tle już właśnie pojawił się, ten, pojawił się ten wspomniany utwór właśnie w tradycji irlandzkiej. Kolejne w tej audycji wykonanie utworu INSEE, tym razem na tradycyjnych instrumentach e, irlandzkich. E, no i tutaj przed chwilą e, rozmawialiśmy sobie o pewnej uwadze też, jaką Hubert miał. To samo powtórzyłem. Tak, no. Bardzo, no to mi się e, bardzo podobało. E, że ten utwór, e, mimo tych wszystkich... E, zabiegów, które są takie wolnościowe i, i, i pozwalają artyści, artystom na improwizację, jest zawsze rozpoznawalny, bo w bardzo krótkim fragmencie można rozpoznać, że to jest ta kompozycja, to świadczy o, o, tym, o jakości tego, te, tego konceptu. Takie jest moje zdanie. Zgadzam się z, z przedmówcą. I ja również. I to chyba jest moment, kiedy możemy zdradzić, dlaczego Hubert jest z nami. Otóż Hubert tak. jest artystą, który zrobił karierę na graniu utworu <suszy> No właśnie. Ile razy ci się zdarzyło go wykonywać koncertowo? Znaczy, tak poważnie to dwa... No bo wiadomo, że ja sobie takie próby gdzieś tam między znajomymi sobie robiliśmy, e tak czy inaczej trochę dla zabawy, trochę tak w małym gronie, ale tak naprawdę to dzięki Michałowi Medykowi, który chodzi pomieścić mieście, podrzuca dobre pomysły ludziom e e udało się to zrobić dwa razy i jedno zostało wydane na płycie drugie to może wypowiedź już o co chodzi e Pierwsze tak? było mazowieckie Pierwsze było tak, było użyte instrumentarium polskich instrumentów ludowych, nie tylko, ale, yy, yy, ale w dużej mierze i też również posiłkowaliśmy się muzykami bardziej kojarzonymi ze sceną muzyki tradycyjnej niż klasycznej. I był chyba skręt w stronę rytmów trójdzielnych, to akurat bardzo nietypowe By, dla... Był, ponieważ tutaj jakby on, to jakby nie było tak, że musieliśmy bardzo to jakoś yy, naciągać czy, czy, czy dodawać od siebie, znacznie mniej dodaliśmy od siebie niż w tych wykonaniach, które słyszeliśmy do tej pory. Chodziło tylko o lekkie skręcenie takiego rytmu który tam jest, trójdzielnego, lekkie zaswingowanie go w stronę tego oberkowego takiego przełamania, tego krzywego koła. I też instrumentarium to zasugerowało, tak jak były cymbały, czy bemen obręczowy, czy harmonia trzyrzędowa wtedy też była. Ale mieliśmy też pozytyw organowy, taki jak w wiejskich kościółkach, bardzo taki bardzo prosty, stary. Więc, więc tak, to było. I myślę, że ja akurat dość Rzetelnie poszedłem do tej partytury, postanowiłem to w miarę blisko tego opisu wykonać, czyli pilno... ja tak pilnowałem troszeczkę tego, żeby tam był porządek. Nie wiem, czy to kwestia genów, ale nie puści... wydaje mi się, że może być może teraz bym to trochę rozluźnił. Yy, jakbym to teraz wykonywał drugi raz w tym wykonaniu. Każdy ale... biały tak mówi post factum. <śmiech> yy, natomiast yy, wspomnijmy może o drugim wykonaniu i zdradźmy, że wysłuchamy go dzisiaj. Tak, to, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo tutaj przy, zanim mamy to drugie wykonanie, to tutaj coś jeszcze dla państwa też przygotowaliśmy i na chwilę od naszego wspaniałego utworu Ince odejdziemy. Odpoczniemy. Odpoczniemy, być. tak. Troszeczkę sobie zmienimy, e, przynajmniej tonację sobie <śmiech> zmienimy, e, Natomiast zasada grania może jest trochę podobna, a posłuchamy z wspaniałego zespołu z Ugandy, zespołu Nakibembe, to grupa z tego co pamiętam chyba 10 czy 11 muzyków grających na jednym instrumencie na bardzo dużym ksylofonie, yy, który ma yy, który ma poza... No właśnie Hubert tutaj mówię, że zna... Yy, przypomniałem sobie, Kibemę. bo pytałaś tak. mnie o to, co przypomniałem teraz. Yy, tak, tak. No rzeczywiście bardzo widowiskowa rzecz. Polecam zobaczyć, zobaczyć na żywo. Mi się udało raz yy, bodajże na targach Łomeks. To było no, niesamowite przeżycie. Yy, ale yy, pomysł na tę muzykę jest trochę podobny, tak jak w Ince. Tak mi się przynajmniej wydaje.